Nie ma sprawiedliwości na świecie. Nie ma. Jak Państwo pamiętacie, na poprzednim spotkaniu zajmowaliśmy się bardzo y, dużym tekstem, nawet takim trochę trudnym do ogarnięcia w czasie, który mamy do dyspozycji. A, a dzisiaj co to jest przy, przy, naszej, przy naszej wprawie, tak? Wydawałoby się, E, że można ten, e, że można było ten tekst jakoś tam bardziej równomiernie podzielić, A, ale niestety opowiadanie ma swój rytm. I e, 19, werset 11 rozdziału z, z jednej strony zaczyna coś nowego, a z drugiej strony nawiązuje do czegoś, co już było yy, i prowadzi pewną myśl dalej. Zdążyliśmy już pewnie na dobre się pożegnać z e, e, pierwszym kolegium siedmiu z Szczepanem czy Stefanem. Już umarł, pochowany, a okazuje się, że jeszcze e, w pewnym sensie sprawa Szczepana toczy się dalej bo chociaż on już swoją działalność kościelną zakończył, to echa tego, co się wiąże z jego śmiercią, toczą się dalej. Pamiętamy, że osobą czynną w jakiś sposób przy śmierci Szczepana był pewien młody człowiek imieniem Saul. Pamiętamy to dosyć dziwne stwierdzenie, że sprawcy śmierci Stefana złożyli swoje szaty u stóp młodzieńca zwanego Saulem, ale to nie jedyna wzmianka, to jest końcówka rozdziału siódmego, Natomiast y, informacja o y, prześladowaniach i y, wobec Kościoła i pochówku Szczepana wiąże się z kolejną wzmianką o owym Saulu i tym razem jest to wzmianka bardzo jednoznacznie wskazująca na jego e, wrogie wobec Kościoła działania. Ale pamiętamy, że już po drodze w życiu Saula sporo się zmieniło, że nie jest już prześladowcą Kościoła, ale jednym z członków wspólnoty kościelnej, ale jeszcze takim niezagospodarowanym. E, wypadł z gry jako prześladowca, ale jeszcze nie wszedł do gry jako yy, głosiciel dobrej nowiny. Jest gdzieś tam na uboczu i grzeje ławę. Czeka na swoją chwilę. Yy, wydarzenia związane z... Z Saulem i ze zmianami w jego życiu to jeden duży blok, cały dziewiąty rozdział w, pomiędzy w, siódmym, który opowiada o męczeństwie Szczepana. Ósmy to jest taki materiał rozmaity, jak pamiętamy, związany z osobami z tego kręgu Szczepana. Potem jest duży blok związany z Saulem i jeszcze większy, ten, którym zajmowaliśmy się ostatnio, a więc Piotr i kwestia przyjmowania pogan do Kościoła. Z 19 wersetem 11 rozdziału zaczyna się zupełnie nowa historia, ale w tej historii splatają się trzy wątki, o których mówiliśmy do tej pory. Śmierć Szczepana i jej skutki. Szczepan został zabity, ale. To, co było jego życiem, posługa kościelna trwa dalej. Pojawi się Saul, tyle że w nowej już roli i przede wszystkim pojawi się kwestia przyjmowania pogan do kościoła. W tym sensie tekst, którym zajmujemy się dzisiaj, jest czymś, y, co spina y, istotne wątki y, z materiału y, poprzedzającego. A w jaki sposób y, ta krótka, jak na nasze przyzwyczajenia, perykopa, ledwie jedenasto, wersowa, otwiera coś kompletnie nowego. To się wiąże z horyzontem geograficznym, w którym poruszają się głosiciele Ewangelii. Zapomnijmy, że kiedykolwiek czytaliśmy dzieje apostolskie w całości. Skupmy się na tych pierwszych dziesięciu i pół rozdziałach, które wspólnie przeczytaliśmy do tej pory. Jaki jest horyzont geograficzny tego tekstu, który, którego lekturę mamy już za sobą? Jerozolima, Cezarea Nadmorska, Samaria, a więc jest to y, scena, no, powiedzmy sobie szczerze, dosyć mocno ograniczona. Poruszamy się ciągle po palestyńskim graidołku. Ze wszystkimi jego y, odcieniami, ze wszystkimi y, cechami y, przywiązanymi do lokalnych kontekstów, ale to jest, proszę Państwa, trochę tak, że w Belgii mniej więcej co 30 yy, kilometrów zmienia się lokalny dialekt i lokalne piwo. Yy, więc zarówno językowo, jak i piwnie jest to kraj bardzo urozmaicony, ale zsumowawszy wszystko... Jest to kraj kieszonkowy. I mniej więcej po takiej wewnętrznie zróżnicowanej, ale jednak mocno ograniczonej geograficznie rzeczywistości, poruszaliśmy się do tej pory. A teraz zobaczmy. To już jest troszeczkę inna historia. E. Przepraszam, ale Urząd Miejski nam troszeczkę utrudnia pracę swoją szczodrobliwością, bo co chwila pojawia się propozycja skorzystania z hotspotu z Urzędu Miasta i blokuje możliwość przerzucania slajdów na odległość. Przepraszam. E. Proszę Państwa, jak pamiętamy, w 11.9 mówi się o miejscach, do których docierają rozproszeni przez prześladowania chrześcijanie i gdzie głoszą Ewangelię. I wspomina się tam Fenicję, Cypr, i, Antio i Antiochie. Popatrzmy, jak to wygląda na mapie. Zacznijmy od Fenicji, jako stosunkowo najbliższej względem e, Palestyny. Ale bliskość geograficzna nie przekładała się nigdy na poczucie jakiejś bliskości kulturowej. Między e, krajem, który można by nazwać ziemią jachwę, krajem, który można by nazwać ziemią Jachwy, a Fenicją zawsze będzie istniała e, bardzo istotna bariera e, kulturowa, a przede wszystkim religijna. Fenicja to Światowe Imperium. Popatrzmy, gdzie sięgają fenickie kolonie. Kolonizacja fenicka rozwija się tak samo intensywnie jak kolonizacja grecka. I można by powiedzieć, że cechuje się większą trwałością, ponieważ kolonie greckie zostały wcześniej przejęte przez obce wpływy, albo się usamodzielniły od metropolii, a kolonialne imperium fenickie ma się dobrze aż do momentu, kiedy Rzymianie w II wieku przed Chrystusem rozprawią się z kluczowym organizmem tego imperium, czyli z Kartaginą. Ta, to powodzenie w polityce i interesach powoduje, że Fenicja funkcjonuje jako obraz ludzkiej arogancji wobec Boga. Świetnie to widać w księdze Ezechiela, gdzie władca Tyru jest taką doprowadzoną do skrajności ilustracją ludzkiej pychy. Ale pamiętajmy, że w, Tyr był jednym z najtrudniejszych do połknięcia kąsków w całej tej kilkunastoletniej, dwunastoletniej kampanii yy, Aleksandra Macedońskiego. A przecież Tyr wraz z Sydonem i Byblos to są te główne ośrodki fenickie. Żydzi nigdy nie przeniknęli do Fenicji. To jest obcy dla nich świat. Nie, nie było szans... Na to, żeby z Fenicji uczynić obszar e, nawet e, czasowego zamieszkania. W Fenicji nie znajdziemy kolonii żydowskich. Na mapie Diaspory to by była biała plama. Zupełnie inna historia jest z Cyprem. Cypr to jest taka taka ziemia przechodnia. Troszeczkę tak jak w Europie Sycylia. Kogo nie było na Sycylii? Od Greków przez Rzymian, Normanów, Arabów Hiszpanów, aż po obecność amerykańską pod koniec II wojny światowej i tuż po niej. Bodajże najbardziej dewastująca kulturowo to była ta ostatnia. I Cypr to też była taka wyspa przechodnia, dlatego, że jak widzimy jest położona na e, szlakach handlowych między Egiptem a Azją Mniejszą i między Bliskim Wschodem a e, tym, co przyzwyczailiśmy się nazywać Grecją, co lepiej byłoby nazywać Eladą. E, więc takie skrzyżowanie wielkich szlaków handlowych to jednocześnie jedno wielkie targowisko, przez które przewalają się towary z całego świata od, od Chin po Hiszpanię jeśli chodzi o oś y, wschód-zachód i na Cyprze Żydów było dużo natomiast y, rodzaj tej obecności żydowskiej jest dosyć trudny do opisania. My nie bardzo wiemy, e, jakiego typu i czy jednorodne były wspólnoty żydowskie na Cyprze. Czy bardziej się w nich dawało odczuć e, relatywną bliskość Palestyny czy silniej dawało się odczuć wpływy hellenistyczne? Czy były to wspólnoty bardziej zamknięte, czy bardziej zasymilowane? Może więcej wiedzielibyśmy o Żydach cypryjskich, tylko z powierzchni Ziemi zmiotła ich nieszczęsna wojna lat 1000. 115-117, dosyć absurdalna wojna o charakterze religijnym, którą rozpoczęły pewne środowiska żydowskie, a która doprowadziła do praktycznej eksterminacji Żydów w Afryce Północnej i na, na Cyprze i w części miejscowości Azji Mniejszej, w części i tam, gdzie ten konflikt nie był aż tak e, e, brzemienny w skutki, tam jakieś ślady obecności wspólnot żydowskich przetrwały. I dla części miejscowości Azji Mniejszej została jakaś dokumentacja archeologiczna, jakieś konkretniejsze ślady. Natomiast jeśli chodzi o Cypr, wiemy, że Żydzi byli, wiemy, że zniknęli. I nie zostało po nich prawie nic. No i zostaje. I zostaje Aleksandria. E, Antiochia, przepraszam bardzo. E, na liście jest jeszcze Cyrena, czyli Afryka Północna w tych czasach mocno zromanizowana, e, ale e, okolice Cyreny e, to był e, obszar dosyć intensywnie zasiedlony przez e, Żydów i to z tamtych okolic wyszedł ten ten e, impuls do, no, do samobójczego powstania. Natomiast my skupmy się na Antiochi. Proszę Państwa, e, Antakia dzisiejsza leżąca na mm, terenie Turcji, ale tuż przy y, granicy y, syryjskiej, o ile takie państwo jeszcze istnieje, bo chyba już de facto nie, to miasto stosunkowo młode zostało założone w roku 300 przed Chrystusem, a jego założycielem był Seleukos I. Możecie sobie Państwo wybrać, albo e, możecie go sobie wyobrażać tak, albo tak, jak tutaj go widzimy na e, monecie bitej e, za e, jego panowania. Seleukos e, był jednym z e, istotniejszych ludzi z otoczenia Aleksandra Macedońskiego. Był dowódcą elitarnego oddziału konnicy złożonego z y, y, młodzieży męskiej z arystokratycznych rodów macedońskich. Hetajrowie stanowili taką gwardię przyboczną króla większość z nich wychowywała się z władcą już od, od dzieciństwa. Otrzymywali wspólne wykształcenie, przechodzili wspólny, wspólne szkolenie wojskowe. A więc można by powiedzieć, że każdy z tych młodych ludzi Miał to samo przygotowanie, które otrzymywał władca. Nie zostawał królem z jednego prostego powodu. Nie wchodził w grę jako potencjalny władca, ponieważ nie był ujęty w schemacie. Dziedziczenia, jeśli chodzi o funkcję polityczną. I tylko to ich różniło. Ale, że tak powiem, w tym oddziale był materiał ludzki teoretycznie przygotowany do rządzenia. Do wypełniania tych funkcji, które miał wypełniać król Macedon... macedoński. Jeżeli możemy to powiedzieć o wszystkich członkach tego oddziału praktycznie, czy o większości z nich, to tym bardziej możemy to powiedzieć o dowódcy. Śmierć Aleksandra Macedońskiego i jego decyzja, by nie podejmować decyzji, komu przekazuje sukcesję, pamiętamy tę jego słynną odpowiedź, komu oddaje władzę, najdzielniejszemu, czyli bijcie się chłopaki, pokażcie ile który jest wart. No, zaowocowała tym, że rzeczywiście dochodzi do próby siłowego stworzenia nowego układu politycznego. Seleukos nie rwie się do władzy początkowo. Jest raczej zaangażowany po stronie tych, którym zależy na zachowaniu jedności yy, podbitych przez Aleksandra obszarów. On tam chce organizować prawdziwe państwo. Tylko, że ambicje różnych osób powodują że ta jedność staje się coraz bardziej jednością niemożliwą. I wtedy Seleukos, którego próbowano użyć do różnych politycznych interesów, dochodzi do wniosku, że nie da się wykiwać. Że jeżeli będzie na kogoś grał, to będzie grał na siebie. I wtedy zaczyna budować e, państwo, które jak widzimy, do małych nie należało. My często zapominamy o Seleucydach jako o, o y, głównych graczach w, y, w tej rozgrywce y, o władzę po śmierci Aleksandra. Ale to właśnie Seleukos I Nikator y, położył łapę na e, całym obszarze wschodu podbitego przez Aleksandra odpuścił sobie europejską część, trację Macedonię, Grecję, nie wszedł w konfrontację z Ptolomeuszem I, z którym łączyły go różne interesy polityczne, ale to były takie interesy, które nie zawsze owocowały sympatią. To tak jak w starym szponcesowym dowcipie, na jakimś przyjęciu ktoś próbuje sobie przedstawić dwóch ludzi interesu. To jest pan przedstawiany, ten któremu przedstawiany mówi łajdak. A to jest pan... Zlodziej, odpowiada drugi, a to panowie już się znają z interesów. I mniej więcej ten układ panował między, między Ptolemeuszem a Seleukosem. Yy. I widzimy, że jest to państwo zdecydowanie wychylone na wschód, sięgające aż po Indie, I Azję Środkową, ale to nie znaczy, że Antioch chciał uciec do Azji. On chciał być obecny w tej rozgrywce na najważniejszej scenie, czyli na scenie blisko wschodnioeuropejskiej. I do tego celu potrzebny był mu ośrodek polityczno-administracyjny na Zachodzie i jego imperium. Ponieważ on odziedziczył ośrodki medyjskie, perskie, Egbatana, Suza, i tam mógł zakładać swoją stolicę. Ale to by spowodowało, że zostałby na wschodzie. Przecież Babilon też ostatecznie był pod jego panowaniem. Ale on nie chciał być królem wschodu. On chciał być graczem biorącym czynny udział w grze europejskiej. Czy europejskiej, nie, nie tylko, bo to, to się dzieje między Bałkanami, Azją Mniejszą, Bliskim Wschodem i Egiptem. Tu jest ten młyn. Miasto, które buduje Seleukos, jest budowane troszeczkę jako przeciwwaga dla Aleksandrii. Seleukos chce pokazać, że ma nie mniejszy gest jako założyciel miasta, niż sam Aleksander. Ptolemeusz nie założył swojej stolicy. On ją odziedziczył po Aleksandrze. Zresztą było to działanie intencjonalne. Ptolemeusz chciał się pokazać jako spadkobierca idei Aleksandra i potem, jak pamiętamy, doprowadził do tego, że podstępem wykradł zwłoki Aleksandra, więc stał się stróżem relikwii. Tak? Tej możliwości Seleukos nie ma. On musi zaczynać sam i chce zaczynać sam. Buduje więc miasto z ogromnym rozmachem. Półmilionowy ośrodek miejski jest trzecią co do wielkości metropolią ówczesnego świata. Oczywiście po Aleksandrii i Rzymie. Znaczy, nie liczymy Chim, prawda? Indii. Więc może lepiej nie mówić o świecie, a mówić o ekumenie. A więc w tym obszarze... Hmm, Będącym w zainteresowaniu e, cywilizacji odwołującej się w jakiś sposób do heleńskich korzeni. W związku z tym, że e, część terenów zamieszkałych przez Żydów znajduje się w granicach państwa, Seleukosa, on korzysta z rekruta żydowskiego, a jeszcze do tego prowadzi zaciągi najemnych żołnierzy na terenie zajętym przez Plomeuszy. W ten sposób w jego armii pojawia się stosunkowo liczna grupa Żydów. Ale pamiętajmy, że są to Żydzi na żołdzie pogańskiego władcy uczestniczący we wszystkich e, ceremoniach z religijnymi włącznie, e, które stanowiły część e, ceremoniału wojskowego. Z terenu Azji Mniejszej też z podpanowania Seleucydów yy, znajdziemy na przykład u Józefa Flawiusza informację o tym, że Żydzi wytargowali sobie zwolnienie od obowiązkowej służby wojskowej ze względu na to, że yy, służba wojskowa, a więc pozostawanie w ciągłej dyspozycji władz wojskowych, oraz żywienie się ze wspólnej y, puli zapasów nie dawały się pogodzić zarówno z, z zachowaniem szabatu, jak i z, z przepisami o koszerności. A tutaj mamy Żydów, którzy nie walczą o to, żeby y, móc zachować szabat i y, żywić się koszernie, tylko się najmują do armii, gdzie trzeba robić to, co trzeba i je się to, co dają. Więc to też troszeczkę określa charakter tego, y, tego środowiska żydowskiego. Oni się asymilują na własne życzenie. Zresztą początek epoki hellenistycznej sprzyja asymilacji. Ten odruch odrzucenia asymilacji się pojawi później. On się pojawi pod koniec pierwszej połowy II wieku. Natomiast na początku wieku III raczej asymilacja jest postrzegana jako, jako szansa kulturowa. Przepraszam za bardzo kiepską jakość tej ilustracji. Wyszło jak wyszło. Mamy tutaj krótką historię Antiochi. Chciałem zwrócić Państwa uwagę na ten element. Kiedy mówimy o największej bibliotece starożytności to mamy na myśli przede wszystkim Muzeum Aleksandryjski i jego przebogate zbiory. Ale pamiętajmy, że i pod tym względem Seleucydzi próbowali dorównać Ptolemeusza. Biblioteka aleksandryjska też była bardzo bogata. I y, skupiony wokół niej ośrodek naukowy też miał duży Duże znaczenie. Jeśli chodzi o Żydów, którzy osiedlili się w Antiochii, wiemy, że byli skupieni nie wokół jednej czy dwóch synagog, ale wokół sieci synagog z których każda miała swu, swoją organizację, swoją gminę, te gminy zarządzane były przez e, radę złożoną z przełożonych tych gmin i miały jeszcze swojego zwierzchnika. A więc można by powiedzieć, że w Antiochii udało się stworzyć y, organizację społeczno-polityczną, która zapewniała Żydom antiocheńskim pewną autonomię. Był momentem kryzysowym dla... Y, dla y, wspólnoty żydowskiej w Antiochi jest okres wojny przeciwko Rzymianom. Tej, której szczytowym momentem jest zburzenie świątyni jerozolimskiej. Dlaczego? W związku z tym, że obawiano się y, po prostu czystek ze strony Żydów były to obawy nie tak całkiem bezpodstawne, ponieważ e, polityka prowadzona przez hasmoneuszy e, w drugiej połowie II i na początku I wieku przed Chrystusem stanowiła jeszcze ciągle e, takie no, w miarę żywe przypomnienie, że użycie siły celem judaizacji albo rejudaizacji różnych obszarów nie byłoby czymś kompletnie pomyślenia. Więc prewencyjnie, jak Żydzi się ruszali gdziekolwiek, to tam, gdzie się jeszcze nie ruszyli, próbowano ich zneutralizować najlepiej przez trwałe wyłączenie z gry. No. Więc Antiochia stała się e, sceną wystąpień antyżydowskich, co doprowadziło do mocnego osłabienia e, diaspory antiocheńskiej. Ale czasy, o których mówimy odnośnie do dziejów apostolskich, to są jeszcze czasy, kiedy ta wspólnota żydowska w Antiochii ma się świetnie. Jest zorganizowana, cieszy się pewną autonomią, ma swoją strukturę. Sytuacja, którą przedstawia ta mapka, to jest już y, sytuacja y, z drugiego wieku, po tym jak Seleucydom udało się podbić Palestynę. Kiedy zepchnęli Ptolomeuszy y, na y, zachodni kraniec y, Synaju. Ale popatrzmy, co to oznaczało na wschodzie. Te niewielkie zyski na zachodzie wiązały się z ogromnymi stratami na wschodzie i na północy. Państwo Seleucydów słabnie. Zachodzi też za horyzont jasno świecąca gwiazda Antiochii. Antiochia ciągle pozostaje żywym ośrodkiem handlowym, ale traci na znaczeniu politycznym od momentu podbicia przez Rzymian. Nie ma już żadnej roli politycznej. Owszem, zyskuje pewne inwestycje y, proponowane przez Rzymian. Y, amfiteatr antiocheński ma charakter rzymski. Odeon ma charakter rzymski. Część umocnień powstaje dzięki Rzymianom. Tak, to wszystko prawda. Natomiast to jest coraz bardziej rzymskie miasto, a to już nie jest ta stolica wschodu, którą Antiochia była za e, seleucydów. Nianie, tak jak w Aleksandrii Zaprowadzili swoje porządki Ograniczając swobody tych, którzy mieszkali tam wcześniej Co się przełożyło na sytuację Żydów Podobnie postępują i w Antiochii. To jest akurat mapka, która ilustruje źródło tych obaw które się odezwały w czasie wojny żydowskiej tak zwanej. Zobaczcie Państwo, okresowo na początku I wieku przed Chrystusem Hasmoneuszom udaje się zająć także Antiochię i nie są to, nie są to fajne czasy. Jeżeli pojawiają się, jeżeli pojawiają się w Antiochii chrześcijanie, to pytanie: w jakim środowisku zaczną oni swoją działalność? Do jakiego adresata skierują przepowiadanie dobrej nowiny? Właśnie po to próbowaliśmy sobie jakoś tam przedstawić e, sytuację historyczną Antiochii, żeby lepiej zrozumieć, Dlaczego o ewangelizacji Antiochii możemy mówić jako o sytuacji nowej dla Kościoła? Moglibyście Państwo powiedzieć zaraz. To była lista obejmująca różne elementy. Fenicja, Cyrena, Cypr, Antiochia. Dlaczego zajmujemy się tylko Antiochią? Czy najwięcej mówimy o Antiochii? Bo dalej w dziejach apostolskich ciągnięty będzie wątek Antiochii. To o Antiochie rozpęta się spór. Spór, którego nie powinno być, gdyby to, co zrobił Piotr w Cezarei Nadmorskiej w domu Korneliusza było, zostało uznane za wiążące dla całego kościoła. A jednak ten spór wybucha. I zauważmy, że autor dziejów tego nie tuszuje. Proszę Państwa, zauważmy pewną niespójność. Zaczyna się od informacji, że po śmierci Szczepana na skutek prześladowań, które, które wybuchły z jego powodu, niektórzy, należy się domyślać, niektórzy z członków gminy jerozolimskiej docierają do Antiochi. A więc, jeśli popatrzymy na 11.19, to kierunkiem, z którego przychodzi Ewangelia do Antiochi, powinna być Jerozolima, tak?, a teraz popatrzmy na 11.20. Następny werset. Niektórzy z tych głosicieli Ewangelii w Antiochii pochodzą z Cypru i z Cyreny. No właśnie, o to chodzi. No właśnie, o to chodzi. Widzimy, że akcja ewangelizacyjna prowadzona jest równolegle. że nie ma jednej ewangelizacji, jeśli próbujemy ją opisać od strony instytucjonalnej. Ponieważ jest jakaś grupa głosicieli i jakiś ich modelowy odbiorca. I w przypadku tych, którzy przychodzą z Jerozolimy, tym modelowym odbiorcą jest antiocheński Żyd, a w przypadku tych, którzy przybywają z Cypru i z Cyreny, tym modelowym odbiorcą jest antiocheński Goi. Proszę Państwa, Wielkość miasta powoduje, że akcja ewangelizacyjna ma inny charakter niż w stosunkowo małych ośrodkach, w których prowadzona była do tej pory. Efekt dużej skali. W półmilionowym mrowisku mogą odbywać się działania, które może niekoniecznie są ze sobą spójne, ale też i niekoniecznie od razu tworzy się między nimi napięcie. Popatrzmy na ten y, Cypr. Pod koniec czwartego rozdziału dziejów apostolskich pojawia się pewna postać związana z Cyprem. Postać która ma do odegrania bardzo istotną rolę w późniejszej misji, w której główną postacią w długiej perspektywie zostanie nie kto inny jak Saul starsu, który w międzyczasie zdąży stać się Pawłem starsu. Natomiast na tym etapie, który dotyczy ewangelizacji Antiochi, pierwszą osobą w grupie nie będzie Paweł, ale właśnie Barnaba. Kiedy Paweł będzie pisał w liście do Galatów o sytuacji w Antiochii, pamiętamy, on się odwołuje do tych dyskusji, które toczyły się w Antiochii, gdy przybył Piotr gdy Paweł wypomniał mu pewną niekonsekwencję w postępowaniu i tak dalej. Więc Paweł pisze o tych wydarzeniach pokazując siebie jako postać pierwszoplanową. Niektórzy wyciągają z tego wniosek, że rola Barnaby w tych wydarzeniach, tak jak przedstawiają je dzieje apostolskie, to raczej konstrukcja wprowadzona przez autora dziejów apostolskich. Zauważmy, że autor dziejów apostolskich nie marginalizuje bynajmniej Pawła. Czyni z niego postać pierwszoplanową. Natomiast jeśli chodzi o tę początkową fazę ewangelizacji i pierwsze kroki Pawła na misjonarskiej drodze, to jego przewodnikiem, mentorem, kimś, kto za niego ręczy, jest właśnie Barnawa. Jest to taka modelowa postać, która ilustruje nam, kim są chrześcijanie z Cypru. Barnabas, wywodzący się z rodu Lewickiego, a jednocześnie modelowy członek gminy jerozolimskiej. Pamiętamy, że jego postawa względem gminy jest przykładem pozytywnym, a zaraz po tych dwóch wersetach opisujących jego e, osobę i zachowanie następuje 11 wersetów poświęconych przykładowi negatywnemu, przykładowi małżeństwa Ananiasza i Safiry, którzy w tej samej kwestii robią dokładnie co innego. Ale e, Barnawa jest tym przykładem, e, przykładem pozytywnym. Natomiast on, y, chociaż oddaje całe swoje mienie gminie jerozolimskiej, to wydaje się, że nie do końca się w niej odnajduje. Jego nosi raczej poza Jerozolimę i w tym sensie rozumieją się z Pawłem. Natomiast y, Barnaby raczej w tej pierwszej grupie, chrześcijan z Cypru i Cyreny, nie znajdziemy. On i Paweł przybywają do Antiochii wtedy, kiedy gmina chrześcijańska złożona z nieżydowskich uczniów już funkcjonuje. Zauważmy, że Cyrena, oprócz tego, że pojawia się w Ewangeliach jako miejsce pochodzenia Szymona, pojawiła się już w dziejach apostolskich na liście narodów w opowiadaniu o tym pamiętnym święcie pięćdziesiątnic. Oczywiście nie ma o tym jakiejś jednoznacznej wzmianki, że ci, którzy przeżyli wydarzenia Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie, a pochodzili z Cyreny i byli w Jerozolimie tylko jako pielgrzymi, wrócili do swoich rodzinnych miejscowości i niektórzy z nich powracają znowu do Palestyny, ale już jako chrześcijanie. Ale innego tropu tłumaczącego, że na e, e, afrykańskiej ziemi, na terenach dzisiejszej Libii, jak pamiętamy z babki, która się pojawiła na chwilę, e, żyją chrześcijanie, gdzie hapstowskich nie mamy. Pomyślmy więc. Antiochia nie jest pierwszym poza Palestyną miejscem, gdzie Kościół się rozwija. Można by powiedzieć, że ewangelizacja Antiochii to jest już owoc tego, że gdzie indziej poza Palestyną chrześcijaństwo zapuściło korzenie. Natomiast Autor dziejów apostolskich nie uważa za stosowne, potrzebne, czy pasujące do logiki jego opowiadania. opowiedzenie nam, jak Kościół rodził się na Cyprze, w Cyrenie. A więc Antiochia jest dla niego ważna nie z powodów, jakby to czysto chronologicznych, że jest to pierwszy krok Kościoła poza Palestynę. Jest inny powód, dla którego temat Antiochi będzie ciągnął przez resztę XI, potem XIII i XV rozdział. A więc ten temat stanie się dla niego motywem przewodnim na, na dosyć długi czas. A co jest tym powodem? Nieco innego jak to, że w Antiochii wybuchł konflikt. Że w Antiochii toczyła się istotna część dyskusji o tym, jak ma wyglądać Kościół? Dla kogo jest Kościół? I jak ma się realizować Jego jedność? Przy czym... że zauważmy, że ci, którzy przybyli z Cypru i z Cyreny, nie zamykają się na Żydów, oni tylko przekraczają etniczne ograniczenia. Etniczne, ale nie tylko etniczne. Bo także związane z religią, z przynależnością do wspólnoty przymierza, z faktem obrzezania. I dopiero wtedy, kiedy ta akcja ewangelizacyjna już się jakoś rozkręca, ale w takiej formie e, wielowątkowej, wielotorowej pojawia się na scenie Barnaba. A więc dołącza on do innych chrześcijan żydowskiego pochodzenia, pochodzących z Cypru i prowadzących akcję misyjną w Antiochii. Ma szansę być dla nich kimś z kim się będą mogli dogadać i kto ich będzie rozumiał. Ale z drugiej strony zauważmy, że Barnaba przybywa jako osoba oddelegowana do Antiochii przez wspólnotę jerozolimską. Więc jest to taka postać, która ma spiąć ze sobą te dwie linie dzieła ewangelizacji w Antiochii. Ma to być taki człowiek kompromisu który y, będzie umiał prowadzić dialog z dwiema niekoniecznie patrzącymi na siebie z pełnym zrozumieniem czy przyjaźnie środowiskami. W zeszły wtorek, wtorek minionego tygodnia. Jutro będzie tydzień. W Warszawie miała miejsce konferencja naukowa poświęcona dziejom apostolskim. Jednym z prelegentów był ksiądz dr Adam Dynak, którego nazwisko... Część z Państwa pewnie zna z naszej strony internetowej e, jako autora e, tekstów, które się tam e, pojawiają. I e, on swój referat poświęcił właśnie postaci Barnaby e, mówiąc, e, że ten program życiowy zawarty w przydomku Barnabas syn pocieszenia czy syn zachęty Barnaba realizuje głównie względem osoby Pawła to, że pomaga mu zdobyć zaufanie chrześcijan, którzy traktują go jako element mocno niepewny i osobę, która wyrządziła Kościołowi wiele szkody. To, że prowadzi Pawła na początku działalności misjonarskiej i potem puszcza go w świat, idzie swoją drogą. Nie wchodząc w polemikę z tym sposobem interpretowania owej zachęty, pocieszenia dla Kościoła, które wiąże się z osobą Barnawy, to nawet gdyby w ogóle nie było wątku Pawła, to ta misja w Antiochii już sama by wystarczyła, żeby powiedzieć, iż w pełni na ten swój przydomek Barnabas Józef z Cypru zasługiwał. Zauważcie Państwo, autor dziejów apostolskich nie ucieka od rzeczywistości konfliktu. I jest to dokładnie ten sam konflikt, z którym mieliśmy do czynienia wcześniej w Jerozolimie. Mam na myśli rozdział szósty. Konflikt, przy okazji którego pojawia się Szczepan. Jest to napięcie między Żydami, miejscowymi, palestyńskimi, a Żydami e, schellenizowanymi wychowanymi, ukształtowanymi w środowisku, w którym pewien poziom asymilacji jest nie do uniknięcia. I pamiętamy, że tamten konflikt rozwiązuje się przez wyznaczenie sfery odpowiedzialności. Apostołowie bardziej wycofują się do tej e, ukształtowanej głównie z miejscowych części gminy jerozolimskiej, a kolegium siedmiu ze Szczepanem na czele ma otoczyć opieką y, Żydów y, zhellenizowanych, zwanych w szóstym rozdziale hellenistami. Czy ten konflikt doprowadził do jakiegoś kompromisu? Nie zapewnił tylko pokojowe współistnienie dwóch niekompatybilnych modeli, ale ciągle w ramach synagogi. Piotr ochrzcił nieżydów, informuje o tym Kościół Jerozolimski, Ale ci ochrzeni poganie to jest problem daleki. Oni sobie siedzą w e, e, Cezarei, oczy nie widzą, sercu nie żal. Natomiast jeśli chodzi o misję, Barnaby posłanego przez Kościół Jerozolimski do Antiochii, to on staje się postacią kluczową, która ma wypracować formułę jedności kościelnej właśnie na gruncie. E, Kościoła antiocheńskiego. I to zadanie, którym zostaje obarczony Barnaba, pokazuje, jak istotna jest jego rola w dziejach apostolskich. Można by powiedzieć, że taki Ilościowo rzecz ujmując, to jest on trzecią postacią po Pawle, który z całą pewnością najczęściej występuje jako główny bohater opowiadania w dziejach apostolskich i Piotrze, który zwłaszcza w pierwszej połowie dziejów odgrywa rolę kluczową. Ale jeśli się zastanowimy nad e, rolami poszczególnych postaci, to zobaczymy, że Piotr ma swoją misję, Piotr idzie do Żydów, Paweł ma swoją misję, idzie do Pogan a Barnaba pozostaje zwornikiem, jakby reprezentantem jedności Kościoła. Inna rzecz. Jeżeli przyjmiemy taki sposób patrzenia na Barnabę, to musimy sobie postawić pytanie. Co chciał nam powiedzieć autor dziejów apostolskich, wyprowadzając w jakimś momencie Barnabę poza scenę. Mówiąc, a Barnaba poszedł swoją drogą, pokłócił się z Pawłem i poszedł swoją drogą. Czy przypadkiem to nie jest tak, że autor dziejów apostolskich y, zdaje sobie świetnie sprawę z tego, jak cienkimi nićmi, jak delikatną fastrygą jest poszywana tkanina jedności Kościoła. Jak niewiele trzeba, żeby ją poszarpały ambicje, niechęci, Charakterystyka Barnaby, która pojawia się przy okazji jego wprowadzenia na scenę wydarzeń w Antiochii, jest bardzo pozytywna. Bardzo. Popatrzmy. Najpierw Barnaba to, co widzi, to nie jest rzeczywistość konfliktu. Nie został tam posłany dlatego, że się tylko dobrze działo. By się dobrze działo, to, to nikt nowy nie byłby potrzebny. A on tam przyjeżdża i nie widzi żrących się braci, tylko widzi działanie łaski Bożej. Taki człowiek jest potrzebny, żeby zrealizować tę jedność, która wydaje się prawie, że niemożliwa. Pierwszym elementem misji Barnaby jest zobaczyć działanie łaski Bożej w różnych formach działalności ewangelizacyjnej. I to jest sprawa najważniejsza. Jest jedna łaska, która działa w tym Kościele. I dopiero po wypełnieniu tego pierwszego kluczowego zadania, dobrego spojrzenia, którym Barnawa ogarnia cały kościół antiocheński, pojawia się to, co on tam robi. A co on tam robi? Jego zadaniem jest parakleza, jest zachęta, skierowana do wszystkich, nie dzieli, nie pokazuje, kto jest grzeczny, a kto jest B. Ale zachęca wszystkich. A więc nie tylko widzi jedność tego Kościoła opartą na działaniu jednej łaski Bożej, ale też i pracuje z jednym Kościołem. Do czego zachęca? Do trwania przy Panu. Nie do takiej czy innej formy aktywności. Nie tworzy rankingu najlepszych form ewangelizacji. Nie wyznacza jedynie słusznych dróg. Tylko jedna słuszna rzecz. Trwać przy Panu. W pisaniu jego zadania widzimy jego charakterystykę w sensie ścisłym. Tutaj charakteryzuje go to, co robi, a w 24 mamy charakterystykę tego człowieka, bo przez Niego działa duch ta zasadnicza siła, która powoduje, że realizuje się w Kościele i przez Kościół program zostawiony przez Jezusa, zadany przez Jezusa. Jezus dał zadanie swoim uczniom pójść przez całą Judę, Samarię, aż po krańce ziemi a duch powoduje, że są w stanie ten program ambitny wykonać. Czy Barnaba wykonał swoje zadanie, z którym skierowano go do Antiochii? Tak, on już wszystko zrobił. On nie potrzebuje pomocnika. Nie szuka kogoś, bo sam nie ogarnął. Inicjatywa względem Pawła nie jest więc próbą zaradzenia jakiemuś niewykonanemu zadaniu. Nie ma takiej perspektywy w dziejach. Nie chodzi o to, że żeby Barnaba zrobił, co ma do zrobienia przy pomocy Pawła. Chodzi o Pawła. Bo pamiętamy z dziewiątego rozdziału, że Paweł ma swoje zadanie, które musi wykonać. I, i jemu Bóg po, powierzył misję do wykonania. I Paweł by jej nie wykonał, gdyby nie inicjatywa Barnaby. Tylko siedziałby sobie w Tarsie i czekał nie wiadomo na co. Praca Pawła u boku Barnaby nie jest scharakteryzowana. Pracowali, ale w jaki sposób, co zrobili, tego nie wiemy. To już nie jest istotne. Istotne jest, co zrobił Barnaba. I te trzy rzeczy. Zdolność do dostrzegania działania łaski Bożej. Zachęta do trwania przy Panu. I sprowadzenie Pawła. To są trzy wielkie dary, które Barnaba daje Kościołowi. Na razie w Antiochii. się pamiętamy to to zdanie końcowe w Antiochii, nazwano ich po raz pierwszy, christianoi. Proszę Państwa, ta, e, to proste stwierdzenie ma kluczowy, e, kluczowe znaczenie dla przyszłości Kościoła. Informacja o ewangelizacji Antiochi Zaczyna się od nakreślenia działalności dwóch różnych struktur, dwóch różnych grup chrześcijańskich, z których każda tworzy swoją niszę. Jedni wśród Żydów bardziej zachowawczych, bardziej izolujących się. Drudzy pracują wśród Żydów bardziej zasymilowanych. Dzięki działalności Barnaby obydwie te, dwie różnią, obydwie te różniące się między sobą bardzo rzeczywistości kościelne mogą otrzymać wspólną nazwę. przynajmniej nominalną jedność zyskują. Ale bardzo ważne jest nie tylko to, że to jest jedność, ale jeszcze pod czyimi auspicjami to jest jedność. To trwanie przy Panu, do którego zachęcał Barnaba, się realizuje, bo inni nazywają ich chrystusowymi. To, do czego Barnaba zachęcał, staje się rzeczywistością postrzeganą nawet przez osoby spoza ruchu chrześcijańskiego. Spoza Kościoła. I to jest ta rewolucja, którą przeprowadza w Antiochii Barnawa. Rewolucja, która na razie w Jerozolimie się jeszcze nie udała. Pamiętajmy o tym. Ten, który przyczynił się do tego, że ona była możliwa, to to jest ten właściwy budowniczy jedności Kościoła. Więc postać Barnaby to nie jest postać z drugiego planu. To ślady e, działalności e, działalności Pawła, e, Piotra bardziej. Bo, o, tutaj mamy kościół św. Piotra, a tam mieliśmy grotę świętego Piotra e, w Antiochii. patrzmy przy całej tej różnorodności inicjatyw yy, kościelnych w Antiochii podkreśla się że zasadniczą osobą działającą w Kościele nie są ewangelizatorzy takiej czy owakiej proweniencji, o takich czy innych poglądach, kontaktach społecznych. Generalnie to ręka pańska, jest y, tym czynnikiem, który powoduje, że Kościół się rozwija, że Ewangelia jest głoszona i dociera do ludzkich serc. Wzmianki o zwiększającej się liczbie uczniów powtarzają się jak refren po zesłaniu Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy na skutek działalności cudotwórczej apostołów, na skutek e, tego, co się stało za Naniaszem i Safirą. W końcu w Antiochii. Kościół się rozrasta. Słowo Boże rozwijało się bez przeszkód. Tak się kończą dzieje apostolskie. I te kolejne fale przyłączających się do Kościoła to jest świadectwo że Słowo Boże nie ulega skrępowaniu, jest wolne i ta złożona sytuacja religijna, kulturowa, napięcia o charakterze... Yy, Społecznym, to wszystko nie jest w stanie efektywnie zaszkodzić temu dziełu, które kościół ma do wykonania. Problemy są, ale dopóki w kościele działa Bóg, to są przezwyciężalne. Nie są problemami, które rozkładają y, dzieło ewangelizacji. Zauważmy, że to jest druga fala przybyszy, właściwie druga, trzecia trzeba było powiedzieć, fala przybyszy, przybyszów z Jerozolimy. Pierwsi ci, którzy przyszli i zaczęli głosić Ewangelię Żydom. Potem Barnaba, a teraz prorocy. O Barnabie też się powie, że jest prorokiem, tylko troszkę później. Barnaba jako prorok będzie przemawiał. Natomiast Tutaj. Ci prorocy z Jerozolimy pojawiają się jakby bez powiązania z misją, z misją Barnaby. Barnabę przysłał Kościół Jerozolimski. A tych przepraszam bardzo, kto przysłał? Nie wiadomo. No sami się przyspali, tak. Są. Nie są to postacie e, działające w jakiś tam sposób destrukcyjny. To też trzeba sobie powiedzieć. Bo w sumie ten Agabos e, jest przedstawiony jako prorok, który, e, który nie zmyśla. Według kryteriów z Księgi Powtórzonego Prawa trzeba by go było uznać za prawdziwego proroka. Za proroka, który głosi Słowo Boże. Dlaczego? Kryterium e, autentyczności proroctwa według Księgi Powtórzonego Prawa jest proste. Jak coś powiedział, że się stanie i się stanie, no to prawdziwy prorok. Jak powiedział, że się stanie, a się nie stało, to takiego trzeba ukamienować, bo to uzurpator. E, więc Agabos przedstawiony jest jako prorok prawdziwy. Ale zauważmy, porównajmy Barnabę z Agabosem. Bo trudno założyć, że takie porównanie nie jest intencją e, autora e, dziejów apostolskich. Jak Barnawa przyszedł, zajął się tym kościołem, który tam zastał. A czym się zajmuje Agabos? Zajmuje się kościołem, z którego przyszedł. Swoją macierzystą wspólnotą. Chciał czy nie chciał, ale tak mu jakoś wyszło, że pozałatwiał sprawy wspólnoty jerozolimskiej załatwił jej wsparcie na chude lata, które się szykują na skutek owego głodu, który Agabos przepowiedział. A więc między Barnabą a Agabosem nie ma konfliktu. To porównanie nie jest, nie jest skonstruowane na zasadzie postać jasna, postać mroczna. Ale kto w tym porównaniu wychodzi jako prawdziwy ewangelizator? A kto jako orędownik pewnego środowiska, to jasno widać. To się udało autorowi dziejów apostolskich nakreślić bardzo wyraźnie. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Życzę spokojnego powrotu do domu i do zobaczenia w grudniu.